Księga Mormona Dzieje spisane na płytach przez Mormona w oparciu o kroniki z płyt Nefiego Księga Mormona jest skróconą kroniką ludu Nefiego oraz Lamanitów Jest ona skierowana do Lamanitów którzy są resztką z domu Izraela a także do Żydów i ludzi innych narodów Została napisana pod przykazaniem w duchu, proroctwa i objawienia. Ukończona została zapieczętowana i ukryta dla celów Pana, aby nie została zniszczona, ale ujawniona i przetłumaczona mocą i darem Boga. Zapieczętowana ręką Moroniego była ukryta dla celów Pana, aby jej ujawnienie nastąpiło we właściwym czasie przez ludzi innych narodów i jej przetłumaczenie było darem Boga. Księga Mormona obejmuje także wyjątki z Księgi Etera, która jest kroniką ludu Jereda, rozproszonego, gdy Pan pomieszał mowę ludziom budującym wieże, aby dostać się do nieba. Księga Mormona ma na celu pokazanie Lamanitom, będącym resztką z domu Izraela, jak wielkich rzeczy dokonał Pan dla ich ojców, aby poznali obietnice Pana i wiedzieli, że nie są odsunięci na zawsze. Jej celem jest także przekonanie Żydów, i ludzi innych narodów, że Jezus jest Chrystusem, wiecznym Bogiem, objawiającym się wszystkim narodom. Jeśli znajdą się tutaj błędy, są one błędami ludzi. Nie potępiajcie więc tego, co pochodzi od Boga, abyście mogli okazać się bez winy przed sądem Chrystusa. Przekład z płyt na język angielski Josepha Smitha, junior.